Co robisz mordo? Chodź na kosza tupa kurwa, nigdzie nie idę na kosza. Nie traje tu nie na konsoli podam Co tam ziomek? Co tak nic nie piszesz Wiem, że ciężkie życie, robo ciężkie, zrycie to nie nowość Bycie z sobą jest łatwiejsze, jak porzucasz do kosza z kumatą osobą Choć na kosza mordo, z beretem, boi, kosze skatowane Czutkę cieszę się, że stoją, wystarczy Leja pod rdzy na tarczy, tablicy, każdy skok to lot jak z planicy Ty, na co liczysz? Ma chodzić, ty Co tam ćwiczysz? Nie skacz, bo się spocisz stoki na co stać język, na co stać nogi I love this game, NBA dla ubogich Nie pytam nawet, o co z tym humorem chodzi Już nie wie sam, jak parę razy skoczył, to wybił se z głowy I o to chodzi Osiedlowe w NBA, jak jedna na piętnaście schodzi z jak Steffi Play, to Buzzer, Peter, typie wygrałeś życie, wuuu, znakomicie mordo i tak ma być Kuchasz na te Nike A ja mam brudny swetry, trampki Kontrowersyjne jak Brooklyn Nets Nie napiszę o nich nią Byle była mu w tle co buja łeb Buja łeb To można grać Z tymi co można konie kraść Rozkładam dłonie jak Mike Nie będę jak Mike Bo pracoholizm to chory A sport to zdrowy Więc pomyśl o sobie i swoim żomie i choć na gosa, na boisko A jak jesteś taki stary, to możemy w szachy pyknąć I fajne, nowy stary hip-hop Osziewlowe akcje, miejskie środowisko Niewidowisko w necie, które gniecie ci mózg Jak wyjdziecie na gosa, to wyjdziecie na plus I nikt cię nie wyniesie na nosach, człowieku luz I panie też, to normalne, że wam skacze biust Bo ja nie mam co robić, tylko patrzę na twoje cyce w kółku. Pozdrowienia dla braci i szut. Chodź na kosa, mordo, chodź na kosa. Chodź na kosa, mordo, chodź na kosa. Przestań tu pierdolić. chodź na kosa. Nawet kiedy mi jeden na jeden ustawiasz chłopak No porzucamy no, sobie Króla można zajść nie wiem król, mordeczko. W po końcu, rusz się trochę, kurwa. Siedzisz na kalachę, nie? cały dzień mordo Cię kurwa. towar! Ja też chcę towar!